W tej dwuczęściowej serii pod tytułem Podstawy uwolnienia dyrektorin dzieli się ponad dwudziestoletnym doświadczeniem z służby uwolnienia. Oto pierwsza część. Jak rozpoznać wroga? Tematem tego i następnego wykładu są podstawy uwolnienia. Podtytuł brzmi wszystko, czego kiedykolwiek chciałeś się dowiedzieć o demonach, ale bałeś się o to zapytać. W ciągu tych dwóch wykładów mam zamiar wykonać zadanie prawie niemożliwe. Omówić w ciągu dwóch godzin każdy z głównych aspektów tej służby. Oczywiście nie szczegółowo, ale w zarysie. Myślę, że właściwe jest rozpoczęcie rozważania tego zagadnienia o służby Jezusa, chciałbym zacząć od pierwszego rozdziału Ewangelii Marka. Powtarzam wielokrotnie, od czasu kiedy się tym zajmuję, że nie mam ambicji, aby udoskonalać służbę Jezusa. Myślę, że niektórym ludziom się wydaje, że można by to dzisiaj zrobić lepiej. Moje nastawienie nie jest takie. Kiedy Jezus rozpoczął swoją publiczną służbę, rzeczą, która najbardziej wstrząsnęła ludźmi, był jego sposób postępowania ze złymi duchami. I jest godny podkreślenia fakt, że był to ten rodzaj cudu, który nigdy wcześniej nie został opisany w Starym Testamencie. Prawie wszystkie inne jego cuda, takie jak uzdrowienia, pomnożenie pokarmu. Panowanie na siłami przyrody były wcześniej opisane w Starym Testamencie, ale nie ma w Starym Testamencie opisu wygnania demonów. Ludzie, którzy byli tego świadkami, pozostawali pod wielkim wrażeniem tego, co się działo. Pierwsza relacja na ten temat dotyczy synagogi w Kafarnaum. W Ewangelii Marka, rozdziale pierwszym, w wersecie dwudziestym trzecim, A był w synagodzie człowiek opętany przez ducha nieczystego. W języku greckim jest powiedziane w nieczystym duchu, co jest nieprzetłumaczalne na język angielski. Myślę, że może najlepszym współczesnym tłumaczeniem tego jest sformułowanie pod wpływem nieczystego ducha. To trzy inne sformułowania, mniej lub bardziej wymiennie stosowane. Demony, złe duchy i duchy nieczyste. Dotyczą one specyficznych typów duchów, takich jak duch niemocy czy duch strachu. A drugi w synagodze człowiek pod wpływem ducha nieczystego, który krzyczał. Zobaczcie, że krzyczał nie człowiek, a duch. Mówiąc, cóż mamy z Tobą, jeżeli na daraję". Przeszedłeś nas zgubić, wiem, kim ty jesteś, Święty Boży. Zwróćcie, Zwróćcie uwagę, i że zbiernie ten natychmiast rozpoznały, kim, kim był Jezus. Jego Jezus uczniom zabrało to być może ponad rok, zanim zaczęli zdawać sobie sprawę z tego, kim on był naprawdę. Duchy wiedziały natychmiast. One się go bały. Zwróćcie także uwagę na kombinację między pojedyncze i nowym. Jest to bardzo typowe. Kiedy Jezus mówi do Gerazyńczyka, spytał go, jak ci na imię. Lidzie pojedyncze. A on odpowiedział: na imię nie legę, gdyż jest nas wielu. Ta kombinacja Lidzie pojedynczej i nogi jest charakterystyczna dla demonów. Werset 25. A Jezus zgromi go, mówiąc: Zamilknij, wyjdź z niego. W greckim powiedziane jest dosłownie: Zamilknij, wyjdź z niego a Duch nieczysty szarpnął przy nim i zawołał przy głosem wielkim wyszedł z niego. Zwróćcie uwagę, że towarzyszyły temu bardzo dramatyczne, fizyczne objawy. To nie było zachowanie normalne dla synagogi. Ktoś powiedział mi kiedyś, że z większości kościołów ten człowiek został wyrzucony. Natomiast Jezus wyrzucił demona z człowieka, a człowieka został w synagodze. Rozumiecie to? W następnym wersecie czytamy. I zdumieli się wszyscy tak, że pytali się nawzajem, co to jest? Nowa nauka głoszona z mocą? co to jest? Nowa doktryna? Nawet duchom nieczystym rozkazują i są posłuszne. I wnetro rozeszła się gdzieś o nim wszędzie, wszędzie po całej okolicznej krainie Galilei. To jest, so jest prawda. Sytuacja się nie zmieniła. Jeśli spowoduje, że złe duchy zamanifestują swoją obecność i zawsze się z nimi rozprawiać, wieść o tym natychmiast się rozniesie w koło. Jest to rzecz, która nadal wywiera ogromne wrażenie na ludziach, będących tego świadkami. Sprawa, którą chcę podkreślić, jest to, że Jezus nie rozprawił się tutaj z człowiekiem, ale z Duchem, który był w tym człowieku. I nie posiadamy żadnych wskazówek, że ten człowiek zachowywał się przedtem nienormalnie. Rozumiecie to? To obecność Jezusa i pomazanie Ducha Świętego, które na nim spoczywało, sprawiło, że objawił się niewidzialny demon w tym człowieku. Później, tego samego dnia, następuje dalszy rozwój tych służb. W od 32 do 34 czytamy. Jak gnatszy wieczór i zaszło słońce, przynosili do niego wszystkich, którzy się źle mieli i opętanych przez demony. Pozwólcie, że powiem raz na zawsze, że nie lubię tłumaczenia opętanych przez demony. Gdybym miał napisać proponujące temu greckie słowo z literami angielskimi, brzmiałoby ono mniej więcej tak. Gdy dajmon jest rdzeniem pochodzącym od rzeczownika demon, rozumiecie? A przyrostek Izomai tworzy stronę bierną, być demonizowany. To mogło być najlepsze tłumaczenie, być demonizowany. Tłumaczenie opętane przez demony nieszczęśliwie zatrzymia to zagadnienie dla milionów ludzi. Ponieważ mówią, jak chrześcijanie może być opętany przez diabła? Ja odpowiadam, że prawdziwy chrześcijanie nie może być opętany przez diabła. Prawdziwy chrześcijanie jest w posiadaniu Jezusa. Jednakże u wielu prawdziwych chrześcijan są dziedziny, których są zdemonizowani, w których są dotykani i dręczeni przez demonów. Są to dziedziny w ich życiu i charakterze, nad którymi oni sami nie mają pełnej kontroli i w tym sensie są zdemonizowani, ale nie opętani przez satanów. Gdybyśmy mogli usunąć tę jedną przeszkodę wynikającą z trudności tłumaczenia, moglibyśmy posunąć się o wiele dalej w zrozumieniu rzeczywistości. A gdy nasz wierzył i zasłonę, przynosili do Niego wszyscy, którzy się zdemięli. I którzy byli zdemonizowani. I rzeczywiście, Nowy Testament nie robi tu żadnego rozróżnienia. I Jezus też nie robi. I zupełnie podobnie postępował z chorymi i zdemonizowanymi, wyjmując problem całościowo. I całe miasto zgromadziło się u drzwi. I uzdrowił wielu, których trafiły przeróżne choroby. I wypężył wiele demonów. Ale nie pozwolił demonu mówić, bo go znały. Czeka Biblii Sula Jakuba i wiele innych używa zwrotu wypędzać demonię. Ja wolę tłumaczenie Filipsa, gdzie użyto słowo wydale, dlatego że nie ma ono w wielu religijnych konotacji. Jest proste, praktyczne i odpowiada rzeczywistości. Jeśli się dymem, to co aby się pozbyć tego spóry, wydalisz to. Obejmuje działanie woli, ale ma też aspekt fizyczny. Dlatego i lubię. nie zawsze używam tego słowa, ale według mnie ono najlepiej oddaje jego znaczenie. On wydaje wiele demonów. Nie pozwolił demonom dlatego, że go znały. Chcę przeczytać jeszcze jeden werset tego, tego rozdziału, werset 39. Poszedł więc i kazał w ich synagogach synagoga, o całej Galilei i wypędził demonów. Tłumaczenie Filipsa mówi o kontynuowaniu nauczania i wydalania demonów w synagogach całej Galilei. Szczególnie podoba mi się użycia słowa kontynuacja, które oddaje sens zgodnie z oryginałem. Podkreśla fakt, że nie był to pojedynczy dramatyczny przypadek, który wydarzył się w jednej synagodze, ale że była to stała praktyka w każdej synagodze, głoszenie i wydalanie demonów. I robił to w całej Galilei, gdzie musiały być setki synagodów. Widzicie, wiele ludzi ma takie nastawienie, że z pewnością są przypadki, w których jest wydalane demony, ale są one rzadkie wyjątkowe. A jeśli już są tacy ludzie, to znajdują się raczej w więzieniach i zakładach dla umysłowo chorych. Ale chcę Wam zwrócić uwagę na to, że nie z tego typu ludzi nie miał do czynienia. On miał do czynienia z ortodoksyjnymi Żydami, którzy spotykali się w każdą niedzielę w synagodzie, a resztę tygodnia poświęcali swoim rodzinom, uprawianiu pól, łowieniu ryb, prowadzeniu sklepów itd. Byli to normalni, szanowani, religijni ludzie. Mieli jednak w swoim życiu pewne dziedziny, których nie kontrolowali samych siebie. Nie wyobrażajcie sobie, że osoba, która potrzebuje uwolnienia, musi być kryminalistą lub maniakiem. To są tacy sami ludzie, jak ci, z którymi mamy codziennie do czynienia. Nie jacyś wyjątkowi, dobrzy, szanowani religijni ludzie, którzy chodzą do kościoła, mówią właściwe rzeczy. Ale gdzieś tam, w ich życiu, jest dziedzina zdemonizowana, nad którą nie mają kontroli. To może być w ich Mocie, może ich umyśle. Później zajmiemy się poszczególnymi dziedzinami, Ale jeśli potrafisz zaakceptować to, co powiedziałem, będziesz mógł wyzbyć się wielu przeszkadzających w zrozumieniu tego problemu w sposób obiektywny. To śmieszna rzecz, ale ludzie jednego narodu potrafią łatwo zaakceptować fakt, że ludzie z innego narodu mogą potrzebować uwolnienia. Mówiłem na ten temat w Danii. Ludzie nie mieli problemu z uwierzeniem, że Amerykanie potrzebują uwolnienia. Widzicie? Natomiast Amerykanie bez trudu akceptują fakt, że Afrykańczycy potrzebują uwolnienia. Wtedyłem 8 lat życia w Afryce i muszę wam powiedzieć, nie spotkałem tam tylu demonów, ile spotkałem w Ameryce. One różnią się tylko kulturą. Przystosowują się do swojego otoczenia. Spójrzmy teraz na inny obraz Jezusa. Właściwie mamy tutaj to samo wydarzenie, które zostało opisane w Ewangelii Marka. Czytajmy. Ewangelia Łukasza, rozdział 4 wersety 40 i 41 i A gdy słońce zachodziło, wszyscy, którzy mieli siebie chorych, złożonych różnymi chorobami, przyprowadzali ich do Niego. On dać kładł na każdego one z nich ręce i uzdrawiał ich. Wychodziły też wielu demony, które krzyczały. Nie musimy czytać więcej. Widzicie? Służby uzdrowienia i uwolnienia splatały się wzajemnie. Ludzie sick, bo byli chorzy. Ale w wielu cases, przypadkach ich kuracja wymagała wydalenia z listy duchów. I zwróćcie uwagę, że Jezus kładł ręce na wszystkich. Była taka zielonoświątkowa tradycja, nie wiem czy jest nadal, mówiąca, że wkładanie rąk na kogoś, kto ma demona, jest Jeśli tak jest, to Jezus Ja wolę jednak naśladować jego niż tradycję. Spójrzmy na jeszcze jedno wydarzenie w synagodze W Ewangelii Łukasza, rozdział 13 Wersety od 11 do 16 Mamy tu opis kobiety, która nie mogła się wyprostować Czytajmy według incident a oto była tam niewiasta, która miała ducha niemocy 18 lat, a była skończona, tak się żadną miarą nie mogła rozprostować. Zauważcie, że było to spowodowane przez ducha niemocy, złego ducha, który skrzywił takie ciało, że nie mogła się wyprostować. Wtedy, gdy ujrzał Jezus, zawołał ją do siebie her, i rzekł jej, Niewiasto, uwolnionaś od niemocy Twojej. Zauważcie, słowo uwolnionaś wskazuje nad więzami. On mówi, w że w jej wierze nic się nie zmieniło. Tak. I włożył na nią ręce, mimo że miała ducha niemocy. A zarazem rozprostowała się i chwaliła Boga. Wtedy odpowiadając przełożony nad Bożnicą, który się bardzo gniewał, że Jezus w Sabat uzdrawiał, rzekł do Sześć dni, które trzeba robić. Wtedy by przychodząc lepszy się, a nie w dzień Sabatu. Ale mu odpowiedział Pan i rzekł, o błudniku. A zaś każdy z Was w nie odwiązuje wołu swego albo osła swego od bogu, a nie wiedzie, żeby go napoił? A ta córka Abrahama, którą był, związał szatan oto już 18 lat, a zaś nie miała być rozwiązana od tego związania w dzień Sabbatu? Była to bieżąca kobieta, była żydówką, była członkiem synagogi i miała ten straszny fizyczny problem spowodowany przez ducha niemocy. Przede wszystkim nie był to fizyczny problem. W chwili, kiedy duch niemocy ją opuścił, wyprostowała się. To wymaga daru rozróżniania. Ale ja chciałbym po prostu wskazać na fakt, że niektóre problemy, które skłonni jesteśmy klasyfikować jako fizyczne, są spowodowane przez we duchy. Jezus rozprawiał się z niemocą, duchotą i ślepotą jak z problemami spowodowanymi przez demony. W wielu przypadkach posługa uzdrowienia ludzi polegała na uwolnieniu ich od duchów, które powodowały ich niemowę, luchotę i ślepotę. Now, details, bez wchodzenia w szczegóły muszę say, powiedzieć, że w swojej własnej służbie widziałem przypadki tego samego rodzaju. Teraz już ostatni, to, to na in Jezusa. Przeczytajmy nieco dalej, Ewangelii Łukasza, Rozdział 13, wersety 31 i 32 W tym czasie przybyli niektórzy parę mówiąc do niego Wyjdź stąd, oddal się, gdyż Herod to cię zabić. I rzekł do nich, idźcie i powiedzcie temu lisowi, to znaczy to rodowi Oto wypędzam demony i dokonuję uzdrowień dziś i jutro a trzeciego dnia skończę. Występuje tu hebraizm. Dziś, jutro i trzeciego dnia znaczy od teraz aż do wykonania pracy. Tak więc faktycznie powiedział, mam zamiar robić dwie rzeczy. Wyganiać demony i uzdrawiać. Tym rozpoczął, to robił i tym zakończył swoją służbę. Całe jego służby od początku do końca prawdopodobnie jedną trzecią czasu poświęcił uzdrowianiu chorych i wyganianiu demonów. Te dwie posługi były z tobą tak sklecione, że naprawdę było niemożliwe odróżnienie jednej od drugiej. Następną rzeczą, którą chcę powiedzieć i którą krótko zilustruję, jest stwierdzenie, że w Nowym Testamencie nikt nie został wysłany, aby ewangelizować bez uprzedniego wyposażenia go w możliwość radzenia sobie ze złymi duchami. Nie ma takiego przykładu w Nowym Testamencie. Takie postępowanie jest niewidzimne. Spójrzmy na pierwszych dwunastu uczniów, którzy zostali wysłani. Ewangelia Mateusza, rozdział 10, werset 1. I przywołał dwunastu uczniów swoich i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. Zauważcie, że pierwszą rzeczą, jaką zrobił, było wyposażenie uczniów we władzę potrzebną do radzenia sobie ze złymi duchami. Następnie, pomijając listę imion, w werset 5, niech powiem, tych dwunastu posłał Jezus. Pomijamy część związaną z naszymi rozważaniami i przechodzimy do wersetów 6-7. Ale raczej idźcie do owiec, które zginęli w domu Izraela. A idąc głoście w czy zbliżyło się Królestwo Niewień. Ale nie tylko głoście, róbcie co? Co? Chorych uzdrawiajcie, umarłych skrzywajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie. To było zawarte w ich wyposażeniu i nakali, które otrzymali. W dziesiątym rozdziale Ewangelii Łukasza czytam o dalszych siedemdziesięciu, którzy zostali wysłani. Ewangelia Łukasza, rozdział dziesiąty, werset pierwszego. A potem wyznaczył Pan imię siedemdziesięciu dwóch i rozwyszedł ich po dwóch przed Tobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd tam zamierzał się udać. Przeczytajmy jeszcze werset siedemnasty. W którym zawarta jest relacja 70 to ich powrotu. Powróciło tedy siedemdziesięciu 72 z radością, mówiąc, panie i demony są nam podległe w niemu Twoim. To wywarło na jej największe wrażenie. To, że mieli władzę nad demonami. To nie było dwunastu uczniów, to było 70. Spójrzmy teraz na ostatnie polecenie na końcu wyboru. First of all, Niter in Mark Marca, 16, 16 verse 15, 15 in the and following. Mark 16, 15, he said to them, i rzekł, idąc na cały świat złości Ewangelię wszystkiemu, wszystkiemu stworzeniu kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Werset 17. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. Jaki jest pierwszy znak? W imieniu moim demony wyganieć będą. Jezus ich nie wysłał, zanim się nie upewnił, że wiedzą, jak radzić sobie z demonami. W Ewangelii Mateusza, w rozdziale 28, wersetach 19 i 20, mamy inną wersję says, tego wielkiego polecenia. Idźcie tedy i czyńcie uczciami wszystkie narody, je w Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A oto Ja jestem z Wami te wszystkie dni, aż do skończenia świata. Nie powiedział, aby nauczali swoich uczniów wszystkiego, czego oni nauczą. A jedną z głównych umiejętności, które im przekazał, był sposób postępowania z swoimi duchami. I powiedział im, kiedy będziecie czynić ludzi uczniów, nauczcie tego wszystkiego, czego Ja Was nauczyłem. A kiedy oni będą nauczać im, nie przekażą im to, czego wcześniej nauczyli się od Was i powiedział im jestem z wami aż do skończenia świata nie dał żadnych podstaw do zmiany tego systemu to samo nakazał czynić w okresie od swojego odejścia aż do powtórnego przyjścia. tak jest jego program tragedią jest to, że Kościół odszedł od niego nie ulepszył go, bo nie ma nieszczęściem jest to, że w tej dziedzinie Kościół poniósł zupełną klęskę w Nowym Testamencie jest tylko jedna osoba oprócz Jezusa nazwana Ewangelistą. Tylko jedna. Naliczyłem 28 osób nazwanych apostołami, ale tylko jedna została nazwana Ewangelistą. Czyż nie jest to znaczące? Nie wahamy się, aby nazwać kogoś Ewangelistą. Każdy, kto nie jest pastorem w tym kościele, musi być Ewangelistą. Właściwie są tylko dwie możliwości. Ale kto był Ewangelistą? jego służba została opisana w dziejach apostolskich w rozdziale 8, w wersecie 5 i następnych. A Filip dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Przesłanie Filipa było bardzo proste: Zabierało się w jednym słowie. Samarii głosił Chrystusa, a na drodze do gazy Jezusa. Ludzie zaś przyjmowali uważnie, i złodnie to, co Kiliś mówił, gdyż posiadał doskonale dokonizowany komitę i chórę. Nie? Gdyż go słyszeli miracles, i widzieli cuda, które czynił. Albowiem, co było pierwszą rzeczą? Duchy nieczyste wychodzili z wielkim krzykiem z wielu, którzy mówili. Wielu też sparaliżowanych ułomnych zostało uzdrowione. Zauważcie, że pierwszą rzeczą Jezusa jako Ewangelisty było wypełnianie z mych duchów. Dlatego twierdzę, że zarówno w dół, jak i na tak Jezusa nie pozostawiają miejsca dla swoich bożych, którzy pójdą głosić dzisiaj Ewangelię bez uprzedniego wyposażenia w zdolność radzenia sobie ze swoimi duchami. Nie wierzę, że możecie tam zająć takie przykłady. Chciałbym Wam teraz przekazać pewną ogólną naukę dotyczącą natury demonów. Zajmijmy się teraz bliżej słowem demony oraz sposobu, dzięki którym możecie poznać, czy one działają w Was lub innych osobach. Oczywiście są dwa dary: darmo zbliżenia duchów i słowo poznania. Ale oprócz tego, to należy do stereotypów Istnieją różne mieszane wskazówki, które powinny nas ostrzegać przed obecnością demonów, zarówno w nas samych, jak i w innych. Przede wszystkim musicie wiedzieć, jak już to mówiłem, że są one osobami bez ciała. Masz do czynienia z osobami, czynienia z osobami, które mają ogromne pragnienie dostania się do ciała. Musicie to zrozumieć. Tu bardzo niezadowolone przebywają poza ciałem. Najbardziej pragną ciała ludzkiego, ale jeśli miałyby być poza ciałem, to wolą nawet ciało ciwi, psa lub innych zwierząt. Nie chcą być dość cielewne. jest to dla nich męko. Demony mają dwa, główne, wyznaczone przez czatana ciele. Po pierwsze, powstrzymywanie Cię od poznania Chrystusa jako zbawiciela. Ale jeśli to im się nie uda, to drugim celem jest powstrzymywanie Cię od efektywnego służenia Bogu. Rozumiesz to? Jeśli nie osiągną pierwszego celu, wcale się nie poddadzą. Po prostu przestawiają się na drugi cel. Musimy teraz zrobić rozróżnienie pomiędzy demonami. A tym, co ciele. ciało jest naszą starą, zmysłową naturą, starym człowiekiem. Demony są osobami, które wchodzą wyjmują i wyjmują obszary w naszej osobowości. Porównałbym to w następujący sposób. Ciało jest cierwem, a demony są sępami, które na nim żerują. Rozumiecie to? Gdyby nie było ciała, nie byłoby sępu. To jest bardzo żywiołowe. Gdyby, gdybyście mieszkali w kraju, gdzie są sępy, to wiedzielibyście, że kiedy coś jest bliskie śmierci, to wysoko na niebie pijała się mała planka krowiąc w kola, kiedy po chwili stołu są już trzy lub cztery takie planki. Im bliżej śmierci znajduje się zwierzę na ziemi, tym niżej znajdują się sępy. Jezus powiedział, bo gdzie jest ta dnia, tam zawią się sępy. Tam, gdzie wystawione jest nieodnowione ciało człowieka, w swojej ciemności i możecie być pewne, Zresztą się zbierać. Lekarstwa na to są całkowicie różne. Co jest środkiem zaradczym na cielesność? Krzyż. To prawda. List do Galacjus, rozdział 5, werset 24. A ci, którzy należą do Chrystusa i ukrzyżowali ciało swoje wraz z nami Jak jest lekarstwo na Wydalenie Nie można zamieniać lekarstwa. Nie możesz wyrzucić ciała i nie możesz ukrzyżować demonów. Dlatego, aby zastosować właściwe lekarstwo, musisz to wiedzieć, czym masz do czynienia. Chciałbym teraz powiedzieć, że generalnie, jeśli jesteś zaangażowanym w czerwym chrześcijaninem, który modli się, na regularną społeczność i pragnie służyć Panu, a jednocześnie masz szczególny problem, coś, co to się, problem, coś, to się męczy, coś ciąży, upokarza, wiąże i zniewaja. I And you próbowałeś każdego lekarza, modliłeś się, busted, puściłeś i nadal nie udało Ci się tego rozwiązać, to może być prawie it. pewny, że masz do czynienia z demonem. Mówię to na podstawie własnego doświadczenia, które jest zbyt długie, aby je teraz przytoczyć. W dalszej części tego wykładu chciałbym pokazać Wam charakterystyczne metody działania demonów w około dziewięciu czasowników, które opisują charakterystyczną aktywność demonów. Jeśli więcej jest, jest obecna w Twoim życiu, lub jeśli są bardzo intensywne, powinieneś uh, zacząć to sprawdzać. Prawdopodobnie potrzebujesz uwolnienia. I pamiętaj, że wszystko to są działania osób, bo mamy do czynienia z osobami bez ciała. Numer jeden Kuszenie Demony kuszą Kuszą ludzi, aby robili źle Jeśli przeanalizujesz swoje doświadczenie, to zobaczysz, że kuszenie często verbal, pojawia się w formie werbalnej Piękne złote pióro upadło na podłogę, a ty at it, stoisz patrząc na to i to coś, coś mówi do ciebie, weź to Nikt się nie dowie. Do Inni zrobią tak samo. Gdyby to był twój ołówek, on by go wziął. You know Wiecie co to jest? Wszystko, voice co może to mówić, jest osobą. Za tym głosem kryje się demon, który cię kusi. Oczywiście. Nikt z was, so. oprócz mnie, tego nie doświadczy. To Just ja. me. Numer dwa. Demony nękają. Promagacie to słowo różnie w zależności od tego, w której um, części świata pochodzicie. One Cię studiują, śledzą Twoje ruchy, znają słabe, moments, słabe miejsca, wiedzą jak kiedy the i kiedy mogą wejść. Przykładem, który zwykle w tym miejscu podaje, jest który miał okropny dzień w biurze. Wszystko szło źle. Taki darka była nieudalna, klimatyzacja się wyksuła. W drodze był straszny korek i spędził godzinę na ostrożnie. Kiedy w końcu wrócił do domu, wiesz się mógł nie. Jego żona nie miała gotowej kolacji, a dzieci biegały w koło i czytały. I kiedy wszedł przez drzwi, to jak często się mówi, ściek się. Wiecie, co się stało? Demon włości, który chodził za nim cały dzień, skoczył do środka. Potem żona zauważa w nim pewne zmiany. Nadal jest kochającym ojcem i mężem, ale w chwile, kiedy, kiedy coś innego bierze nad nim głównie. Zauważa, że jakiś inny zaraz jego oczu. I chociaż kocha żonę i dzieci, Sprawia, He że ich życie staje się nieszczęśliwe na potem so wtedy tego wtedy wtedy wtedy wtedy wtedy nie wiem, co powoduje, że tak się zachowuje. wtedy wtedy wtedy wtedy wtedy wtedy wtedy wtedy wtedy wtedy wtedy o Demony wtedy wtedy wtedy wtedy Ewangelii Mateusza. wtedy że demony są w 18 rozdziale w Ewangelii Mateusza w powieści o nieprzebaczającym słudze czytamy o człowieku, który nie chce darować swoją uśmiu długu i został wydany przez Pana Dręczycielom. Spotkałem sześć i jak którzy byli w rękach Dręczycieli. Wiecie dlaczego? Z powodu nieprzebaczenia. Jeśli masz w swoim sercu jakieś nieprzebaczenie wobec kogokolwiek, to jesteś legalnym celem dla Dręczycieli. A Satan jest ekspertem w dziedzinie prawa. On wie, kiedy jest upoważniony do wejścia. Są różne rodzaje dręczenia. Jest fizyczne dręczenie. Przykładem, który bym wybrał, jest artrefy. Kiedy patrzysz na artrefy, widzisz diabła w akcji: Kręca, torturuje, czyli chromy, związuje. Umysłowe dręczenie. Jednym niezwykle powszechnym jest, jest strach przed chorobą umysłową. To zdumiewające, jak wielu chrześcijan stacza tę wewnętrzną walkę. Wygląda to następująco. Jeśli Twoja ciotka umarła w szpitalu dla psychicznych chorych, to dziadek skończy podobnie, Ty jesteś następny z kolei. Trudno wyobrazić sobie udręki, które przeżywa taki umysł. Następnie mamy obręki duchowe. Przykład, który chciałbym się posłużyć, to oskarżenie, że popełniłeś niewybaczalny grzech. Jeśli nie jesteś zaniepokojony popełnieniem niewybaczalnego grzechu, na pewno go nie popełniłeś. Rozumiesz to? Ludzie, którzy popełniają takie grzechy, nie przejmują się tym w najmniejszym stopniu. Tak więc to nie jest twój problem. Twoim problemem jest kłamliwy, oskarżający duch, który pozbawia Ci spokoju i pewności zbawienia. Numer cztery. Zmuszanie. Myślę, że nie ma słowa, które lepiej to określa niż słowo Prawie wszystko, co jest zniewalające, może być demoniczne. Przymoc chwalenia. Przymus picia alkoholu, ale nie zatrzymujmy się na tym. Przymus jedzenia jest tak samo demoniczny. Obżarstwo jest takim samym problemem jak alkoholizm. Tyle tylko, że jest uznawany za sympatyczną spowodę. Nie, nie może być alkoholikiem będąc w kościele, ale może być obżarstwerem. Są inne rodzaje przymusów: Kompulsywne mówienie. Gadulstwo. Ludzie, którzy nie mogą przestać mówić, mają problemy. Sami też są problemy. Numer pięć. Demony zniewolenia. Very close. You bardzo podobnie, so, że wrzeszimy w sferze seksualnej. Pokutujesz, wchodzisz do Jezusa, przyjmujesz przebaczeniem just i oczyszczenie. Jesteś usprawiedliwiony. Tak started. jakbyś nigdy nie wrzeszł. Wszystko załatwione ale that, jeśli mimo wszystko nadal masz ten intensywny popęd, aby popełnić ten sam grzech ponownie, mimo że go nienawidzisz, to jesteś zniewolony. Bardzo powszechnym tego przykładem jest masturbacja. Niektórzy psychologowie i inni ludzie mówią, że masturbacja jest w porządku, że jest zdrowy. Ja nawet nie chcę z tym dyskutować, ale am wiem, że są tysiące ludzi, którzy to robią i nienawidzą sami siebie z tego powodu. Za każdym razem mówią, nigdy więcej, ale nigdy im się to nie udaje. Oni są zniewoleni. Jest demon na kubacy, który jest bardzo powszechny. Powiedzcie im powiedzieć, zanim przejdziemy do dalszej rzeczy, że manifestuje się on w bardzo specyficzny sposób. Osoba taka odczuwa mrozienie w palcach spotkałem wielu ludzi, którzy mówili mi, bracie Prince, co się ze mną dzieje? Mam mrowienia w palce, czasami się i wyginają się do tyłu. szatkałem mi tylko ducha, że ich problemem jest masturbacja wyrzeknij się tego, przywołać oczyszczającą krew Jezusa i uwolnij się od tego, ale to jest bardzo trudne. aby się od tego uwolnić ludzie muszą wstrząsać to ze swoich falców wielokrotnie Jezusa jeśli połączymy numer czwarty z piątym, to otrzymamy nauk. Okay? Łącząc przybód z niezwoleniem, otrzymujemy nauk. Wszyscy jesteśmy dobrze obeznani z wieloma formami Some nauki. Niektóre są całkiem zwykłe. Moja pierwsza żona i ja mieliśmy do czynienia z młodą kobietą, związaną kościoła żonokątkowego której nałogiem był lakier, chciała go po prostu wąchać. Op Opowiadała nam, że kiedy wchodziła do działu kosmetycznego w sklepie, to miała dwa wyjścia: Albo kupić lakier, albo wyjść z sklepu. One Musiała one zrobić jedno z tych rzeczy. Kiedy była uwalniana, wychodziło to w nim krzycząc i szarpiąc ją. Są też inne nowości. Najpowszechniejszym i najnowszym jest telewizja dla wielu ludzi telewizja jest takim samym nałogiem jak alkohol nie potrafią wejść do pokoju w którym jest telewizja i nie włączyć go nawet nie myślą, nie wiedzą co się oglądać po prostu muszą ściągnąć w jego kierunku, tak jak like alkoholik sięga po kielisze myślę, że prawdopodobnie na dłuższą metę robi to więcej szkody niż alkohol numer, numer sześć demony skalają, plamią powodują, że czujesz się brudny i nieczysty. Zwłaszcza, kiedy chwalisz Boga. Już prawie wchodzisz w jego obecność, brudne wyobrażenie lub nieczyste słowo zostaje wepchnięte do Twojego umysłu. Cokolwiek by to było, jeśli pojawia się w momencie, kiedy przystępujesz do uwielbiania Boga i przeciwstawia się Tobie, prawie na pewno jest to demoniczne albo kiedyś chcesz czytać Biblię. Powszechnym przykładem jest tutaj demonstrowności. Wiecie, że Biblia mówi o Czy napchnęliście się kiedyś na ludzi, którzy zaczynają czytać Biblię o dziesiątej wieczorem, a o 10.15 już, Ale kiedy oglądają telewizję, mogą nie spać nawet do północy. To nie jest naturalne. Jest naturalna siła, która cieszy się, kiedy ludzie oglądają telewizję, ale nie nienawidzą, kiedy czytają swoje Biblię. Numer siódmy. Demony oszukują. One są oszustami. Wierzę, że tak naprawdę wszystkie formy duchowego oszustwa są demoniczne. A wiecie, co otwiera dwie oszustwa? Duma. Wątpię, czy jest w oszustwo, które nie weszło w tej dwie duma. Duma nie prowadzi do oszustwa. Numer osiem. Duma nie prowadzi do Demony osłabiają, wywołują choroby lub zmęczenie. To jest demon zmęczenia. Pamiętam, że ufniowałam kiedyś w kobiecie. W pewnym momencie powiedziała: Nie mogę brać w tym dużej udziału, jestem zbyt zmęczona. Już prawie zacząłem jej współczuć, kiedy uświadomiłem sobie, że to był demon. Zawołałem go, a on powiedział: To prawda, ona jest zawsze zmęczona. Jest zmęczona, kiedy wstaje i kiedy idzie do łóżka. Jest zbyt zmęczona, żeby się modlić, i jest zbyt zmęczona, żeby czytać biblię. Jest to demon, za którym kryją się inne. One zabijają pamiętajcie, że szatan jest mordercą on zabija ludzi fizycznie i śmierci którego wysyła aby zabijał ludzi jeśli mielibyśmy to wszystko podsumować jednym słowem brzmiałoby ono niepokój Demonizowani ludzie są zwykle niespokojni w pewnych dziedzinach osoba, która potrafi się naprawdę relaksować i wyciszyć Prawdopodobnie nie potrzebuje uwolnienia. Poproszę teraz kogoś o wymazanie tablicy, aby nie tracił czasu na robienie tego. Mamy jakiegoś ochotnika? Dziękuję. Następną rzeczą, którą się zajmiemy, jest miejsce przebywania do Moglibyśmy je zdały, ale nie w wypowieściach Salomona w rozdziale 25 w wersacie 28 jest powiedziane, Mianż, który nie ma mocy nad duchem swoim, jest jak miasto, pozwalone na nie więcej. Porównamy tu zrozumieć naturę ludzkiej osobowości do miasta. Jeśli osoba nie ma duchowej obrony, to miasto jest otwarte prawie na każdego złego ducha, który w do środka. Weźmy narkomana, to jest jego obraz. Wszystko może wejść do niego, ponieważ jego mury są rozwalone. Ale w mieście jest wiele różnych obszarów. Jest obszar, gdzie mieszkają bogaci, są dzielnice biedowcy, są dzielnice banków i handlu, są obszary do oprażenia sportu, są obszary zamieszkiwane przez grupę etniczną. Mieszkałem kiedyś w Chicago, były tam całe dzielnice, które zamieszkiwali sami Polacy, Szwedzi, Żydzi i tak dalej. Tak więc we mnie i w tobie jest miasto z różnymi obszarami, a każdy obszar posiada pewnych charakterystycznych mieszkańców. Rozumiecie to? Chciałbym wam podać małą listę tych obszarów. Nie jestem zawodowym psychologiem. Jest ona oparta po prostu na latach dzisiejszych Pierwszym obszarem, obszarą, numer jeden, najważniejszym, to emocje i postawy. I są tam, użyję tego w cudzysłowiu, gangi, demonów. Każdy z nich otwiera drogę następnego. Jeśli spotkasz jednego, to powinieneś szukać następnych. Według mojej osobistej opinii mogę powiedzieć, że za każdą negatywną emocją i nastawieniem kryje się zły dłoń. Zło, strach, samotność, poczucie nieszczęścia, użalanie się nad sobą, duma, zazdrość, to długa lista. To, to że doświadczasz złości, niekoniecznie musi znaczyć, że masz demona złości, ale jeśli Twoja złość zmienia się w taką kategorię, o jakiej wcześniej mówiliśmy, to prawdopodobnie masz demona złości. Są pewne problemy, korzenie, z których wyrastają problemy, wszystkie pozostałe. I osobiście uważam, że największym politycznym problemem, problemem. problemem, korzeniem And odrzucenie. A odrzucenie pociąga do sobą całe serię. Lowness, Samotność, brak szczęścia, użalanie się nad tego, depresję, roczność. Jeśli zagłębisz się w nie za bardzo, to poprowadzi cię to jedno z dwóch możliwych dróg. Do śmierci, jeśli jest to pasywne, lub do samobójstwa, jeśli jest to aktywne. Nie wierzę, aby kiedykolwiek ktoś popełnił samobójstwo inaczej, niż pod impulsem z ducha. To jest moje osobiste zdanie. Nie potrafię tego udowodnić następnym bardzo typowym problemem jest bud który prowadzi do urazy, nienawiści uh, złości to przemocy to, you know, tworzy typowych, typowych przywódców gangów i tym podobie naszym drugim wewnętrznym obszarem jest umysł w pewien sposób umysł jest polem bitwy Typowymi duchami oddzielającymi na umysł są zwątpienie, niewiara, zamęt, niezdecydowanie, choroba umysłowa. Odkryłem, że ludzie, którzy mieli do czynienia z prawie zawsze są zagubieni, zbałamuceni. Depresja, może się nazwać emocjonalną lub zmysłową, to nie ma znaczenia. Ona tam występuje. Następnym obszarem jest język. Jest wiele charakterystycznych domów związanych z tym językiem. Biblia mówi o duchu kłamstwa. To ludzie, którzy mają przymus kłamanie. Oni nawet nie wiedzą, kiedy kłamią. Miałem takiego was przyjaciela, był prezydentem biznesu w całej Ewangelii był także, rzecz charakterystyczna, handlowcem. Był dobrym chrześcijaninem, świetnym mówcą. Usiadł w naszym pokoju gościnnym i zaczął mówić. To, co mówił, stawało się coraz bardziej interesujące, ale i nieprawdopodobne. to, to słów zaczynał mnie już kiedy pomyślałem, czy on wierzy w to, co mówi, czy ja wierzę w to, co on mówi. Jest to rodzaj przepływania od sfery naturalnej do ponadnaturalnej. Teraz już wiecie, jak odkryłem, w jaki sposób ten był wchodzi. On był adoptowanym synem bogatych ludzi. Nie mieli ich dzieci. Był ich oczki w głowie. że był wszystkim. Kiedyś odkrył, że kiedy wraca ze szkoły, to rozczarowuje ich stopniami, które nie były najlepsze. Kiedy wyrazili swoje niezadowolenie, zaczął kłamywać na tym samym. Rozumiecie to? I to był początek całego zalewu kłamstwa. Wierzę, że w końcu został uwolniony, ale to było dla mnie jako to wieści. Widzicie? Kompulsywni kłamstw są mistrzami ponieważ nawet nie wierzą, że kłamie. Mogło nawet przejść przez wykrywacz kłamstw. Są też demony uczeszczające do kościoła. Krytycyzm i plotkarstwo. Byłem kiedyś na w na którym była kobieta, która miała demona. Powiedziałem do niej, swoim problemem jest krytyka. Powiedziałem, że demonie krytycyzmu w dziś, około 450 osób w zaczęło być uwalniane, w z filmów. Wyolbrzymią, demon ewangelistów. Bluźnierstwo. Kiedy pan mnie zbawił, byłem niewolnikiem bluźnierstwa. Absolutnie zdolny do mówienia bez używania przekleństw nieczysta mowa i tak Mówienie negatywne. Numer cztery. Obszar, o którym nikt nie mówi w Kościele. Seks. Ponieważ nie mówi się o tym w Kościele. Ludzie mający problemy w tej dziedzinie chodzą do psychiatry, a on mówi... Proszę Pani, ma Pani poczucie winy, a problem ten jest spowodowany jest religii. religii. Po prostu religii, a nie będziesz czuła się winna. No nie wszyscy tak mówią. Ale powiedziałbym, że jeśli od 10 lat siedzisz w swoim kościele i nadal czujesz się winny, to Twoim problemem jest Twoja religia. Naprawdę wolałbym zmienić religię, jeśli wszystko to może dla mnie zrobić, to mi z poczuciem winy. Musimy powiedzieć teraz pewne rzeczy o seksie. Przede wszystkim seks nie jest złem. To jest dobre. Musimy wyjaśnić to nieporozumienie. Bóg stworzył kobietę i mężczyznę jako istoty seksualne. Po tym jak wszystko stworzył, powiedział, że jest to bardzo dobre. Również seks. Jednym z dużych problemów w naszym kulturze jest to, że nie jesteśmy uczciwi w tej sprawie. Wsiedzimy się tego. Jesteśmy pruderyjni. I przez takie nastawienie tylko pogłębiamy problemy. Chciałbym powiedzieć, że wszystkie formy seksualnych zbocza są demoniczne. Bez wyjątku. Masturbacja, stosunki poznawujące, cudzołóstwo, homoseksualizm, stosunki lezbickie, niewyściałość i wszystkie inne sprębne perwersie, o których nie będziemy mówić. Każda z nich jest demoniczna. nie musisz tego ale musisz rozwołać ten problem. Numer pięć. Porządliwość. Moglibyśmy włączyć, włączyć seks do tej kategorii, ale to a jest on na tyle porządzującą się dziedziną, że pozostawiłem go osobno. Uh, Zdeprawowane and pragnienia, and pragnienia and i apetyty. I wierzę, że na początku wszystkie pragnienia były zdrowe, ale z powodu grzechu i mocy demonicznej zostały deprawowane i stały się niezdrowe i destrukcyjne. W, pierwszym na rozdziale 3, w 16 mowa jest o porządliwości ciała, porządliwości oczy. Jest demoniczna siła, która kontroluje oczy. Niektórzy mężczyźni patrzą na kobiety w szczególny sposób. I nie potrafią powstrzymać się demon na starej um, Tak jak powiedziałem wcześniej, obrzas to już wyraźnie przekładam zdeprowowanego Pewna kobieta przejechała 70 mil w burzy do Chicago, Chicago, aby zostać uwolnioną była przykłym świątkowego pastora. Podobnie jak wielu innych ludzi w takiej sytuacji, buntowała się przeciwko rodzicom religii. Pościliła człowieka niezbawionego i skończyła nieszczęśliwie. Miała swoje dzieci. Liver, została uwolniona od demonów demon Powiedziałem potem, panie Prince, nic mi nie powie, że to nieprawda. To jest tak rzeczywiste, jak posiadanie a dziecka, it, a ja mam troje. I powiedziała mi, że miała taki przymus jedzenia, że zabrać się zabrać jedzenie nawet z dziecku w talerze. Chociaż wiedziała, że dziecko potrzebuje tego bardziej niż ona. Pomówmy teraz o nałogach. Nałogi wyrastają na frustracjach. Są gałęziami wyrastającymi z tego samego dnia. I jeśli się poradzić sobie tylko z nałogiem, nie rozwiąże problemu. Weźmy alkohol i obrzadko. Jedna kobieta należy do kościoła episkopalnego, uh, care for her, her nie może ojczyć z inną, nie nie daje jej dość pieniędzy itd. Jest frustrowana, chce to sobie ulżyć. Chodzi więc do barku, nie będzie w pokoju i zostaje alkoholiczką. Inna kobieta należy do kościoła bożego. Nie może zrobić dokładnie to samo. Jednak dla niej droga do barku nie jest zbyt długa. Length do idzie. Do kuchni i otwiera jedówkę. Ale się jedzenia chodzą. Różnica no, między nimi jest naprawdę minimalna. W obu przypadkach, w tym momencie, będziemy mieć do czynienia z podstawową frustracją, to znaczy z ich nastawieniem do mego. Dobrze, wróćmy do naszej listy. Numer no, no, 6. Cała dziedzina o to bardzo rozległe dziedziny, a każda jej część zajmuje się nawet też społecznie akceptowalną. Nie chciałbym, abyście się wstrzygnęli w jogi. Byłem w wyzmocie Byłem praktykującym jogiem. I powiem Wam, że nie ma tam nic, czego chciałbym dotknąć nawet kijem. Nie musisz uzależniać się od jogi, żeby być zdrowy fizycznie. Pan da Ci zdrowie fizyczne. Okupić się z głęboką, czarną pułapką. Jest to jedna z tych jaski, do której wszystkie ślady, ale żaden z nie wyprowadza. All right, Numer siedem. Wszystkie fałszywe religie: Islam, Mormonizm, Kwiatkowy Jehowy, Buddhizm, Hinduizm i pod respect, pewnym względem Judaism. Okay, there isn't a false nie ma fałszywej religii, która nie miałaby demona Satan jest ekstremistą, główną dziedziną do działalności. Numer 8. Wszystkie herezły. Przez herezję mówimy przestępstwo od wiary chrześcijańskiej. Od Pięć pierwszych list do Pięć to czwarty, werset pierwszych. 1 Timothy, chapter 4. Now the Spirit expressly states, the Spirit capital S, the Holy Spirit, now the Spirit expressly states that in latter times, the times in which we are living, <coughs> some will depart from the faith, what faith? Christian faith. Why? Giving i przystaną do duchów zwodniczych i będą usłuchać nauk szatania. To dzieje się on a dzisiaj w całej rozszerłości. Następnie say, podane zostało kilka przykładowych zbędów. Uwiedzenie nie do kłamców, Naznaczono w sumieniu pięćset występców, którzy zabraniają zawierania związek, przyjmowania pokarmów, które stworzyły, aby wierzący oraz przyznanie praw do spożywania z dziećmi. Szczególnie na zachodnich zachodnich Stanów Zjednoczonych można znaleźć setki tysięcy ludzi, do których się to wnioskują. Oni stają się superuduchowieni, uduchowieni, nie się, ale jeśli są po ślubie, to nie żyją w wspólnocie ze współmałżonkami. Chcą stać się super uduchowieni, dzięki temu, co jedzie. Ja wierzę w rozsądne odżywianie się, a religion, ale nie robię z tego religii. W chwili, kiedy zaczyna to być religią, you're on the stajecie na krawędzi tego, co jest demoniczne. Notice, Zauważcie, że ludzie popadający w mody dotyczące jedzenia anything nie potrafią mówić o niczym innym. In to jest tego, co Nieważne, od czego zaczniecie, zawsze don't skończycie don't na jedzeniu. Nie u tego nie jest tamtego. Jest wiele rzeczy, których nie jadam, ale nie robię z tego religii. Numer dziewięć. Sfera naszego fizycznego ciała. W Ewangeliach mieliśmy na to wiele przykładów. Pewne rzeczy są zbyt demoniczne, ale nie twierdzę, że zawsze. Pierwszą, którą mam na liście jest egzekcja. Widziałem bardzo wielu ludzi uwolnionych. Około dwa lata temu byliśmy w egzekcji w Kentucky. Było to dla mnie błogosławieństwo. Przyszła do mnie kobieta, wiek około 40 lat, wraz ze swoją 18-letnią córką. Powiedziała do mnie, Panie Trój, 10 lat temu modlił się Pan o mnie i zostałem uwolniony od ducha epilepsy. epilepsy. To jest moja córka, ma taki sam problem, proszę się o nie modlić. Byłem szczęśliwy z powodu tego śledztwa. Zadzieliśmy się o córkę i nie mam wątpliwości, że została uwolniona. Widziałem mnóstwo ludzi uwolnionych od epilepsji, kiedy zostało potraktowane jako zły duch. Jeśli w czasie nabożeństwa przychodzi do mnie jakaś osoba, to mówię mi, iż uważam, up. że jest to zły duch. Are you prepared, Mówię, że jestem przygotowany, a... aby rozkazać mu żyć I pytam, czy chce, aby you don't to zrobić. Pytam, czy to... ta to... osoba jest gotowa some do tego, że może mieć miejsce yes. fałka. Jeśli no. No. Wgazają, right. nie chce, nie robi tego. Nie się zgadzają inni No dobrze, right. powiedzieliśmy tyle, no no ile się dało. Wymieniliśmy wiele pracowników którzy opisujących podstawowych sposobach demonicznej aktywności. Wymieniliśmy te dziedziny, w których który wymiecie, że ktoś może być całkowicie czysty w sferze seksualnej, ale może być zaangażowany w forsze Może też nie mieć żadnego duchowego ale może zupełnie ursząć w swoich emocjach. Albo powiedzmy może żyć w herezji, ale być całkowicie zdrowy. W to? Istnieje duży wybór różnych dziedzin. Na tym kończymy. Wykład. Jeśli Bóg pozwoli, dokończymy ten temat w drugim wykładzie. Był to pierwszy wykład Dareka Prinsa pod tytułem Jak rozpoznać wroga z dwuczęściowej serii podstawy uwolnienia.